Nie zgadza, jak najbardziej jestem otwarty na rozmowę, na spotkanie, na odpowiedź, jeśli jest taka potrzeba, to serdecznie zapraszam. Myślę, że to też wielka łaska, że obok mnie jest jeszcze drugi miesiąc, dlatego zachęcam, żeby tę okazję dobrze wykorzystać. Idziemy dalej rozważamy rozważaniu Ewangelii, dalej w Lecz on odpowiedział, napisano, nie samym że żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga. Wtedy diabeł zabrał go do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się. Powiedział, napisano także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Twego Boga. Następnie wyprowadził go jabł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata z całym przepychem i powiedział, dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolanach nie odeszł do Szapańskie. Wcześniej w sami w ten fragment ma miejsce jest mowa o tym, jak Jezus był, jak miał miejsce chrzest Jezusa w Jordanie. Mocie Ducha Świętego dokonuje się Chrzest Jezusa przez Jan Szczyciela w Jordanie. Dostrzegana jest obecność Boga w Ducha Świętego i ten sam. więc mamy jego obecność podczas sztuku. jako rzeczywistość, gdzie nie ma życia, nie ma wody. Ale również pustynia, wiemy ze Starego Testamentu chociażby, że było to miejsce szczególnego zainteresowania Pana Boga. Najbardziej takim przynależnym przykładem na potwierdzenie tego, co mówię, jest chociażby wędrówka narodu izraelskiego do ziemi obiecanej, ziemi karna. przez pustynię właśnie. To się dokonuje, ale nie tylko. Chociażby jeszcze można wspomnieć o tej postaci największego z proroków Eliasza, też jednego z największych proroków, sztandarową postać tego czasu, profetycznego czasu proroków Eliasza. Jego powołanie również bardzo istotnie powiązane jest z tą wszystkim. w stosunku do fragmentu poprzedniego, do tego mówiącego oście Jezusa. Jak to jest, jeszcze raz stawiam to pytanie, czy Bóg może być kuszony, czy może zdecydować się na zło pod naciskiem diabła. Oczywiście nie oznacza to tylko nakłaniania do zła. Dziękuję. Słowa mają umojące do odwieźć Jezusa od posłuszeństwa Ojcu, aby na własną rękę posłużył się swoim synostwem. Krótko mówiąc, szatan pragnie zachęcić Jezusa do zatroszczenia się o siebie bez odwoływania się i liczenia na Ojca. Pragnie złamać zaufanie Jezusa do ojcowskiej troski i w ten sposób wpłynąć na ubiegdzie do zbawienia. W celu zaspokojenia głodu Jezus postawił własną wolę ponad wolę ojca. I tak było chociażby w przypadku Izraelitów wędrujących na pustynie, kiedy doświadczali głodu, pragnienia, zaczynało się wówczas przegranie pełnienia woli Boże, Boże i Jezus podejmowałby działanie tylko na siebie. Tego oczekuje szatan. Szatan oczekuje od człowieka wierzącego, byśmy podczas naszych tęsknot, zrani, głodów, które notabene są naturalną konsekwencją zła, Oczekuje, byśmy byli wówczas nieposłuszni, Przede wszystkim do nieposłuszeństwa, kiedy borykamy się z bólem, głodem tęsknoty i zranienia, szczególnie wtedy naciera na nas szat. Autor pisze, że szatan przenosi Jezusa w inne miejsce. Przenosi go na narożny świątyni. W pierwszej pokusie zachęcam go do zaproszenia się o po pokarm. Teraz zachęcam do wystawienia Boga na próbę. Jeśli jesteś tak wielkim, Przez wypełnienie Jego woli. Każdy grzech jest oddanym pokoju szakarowi i często niesie ze sobą śmiertelne konsekwencje dla naszej duszy. W kolejnym pokusie diabeł, jak powiedziałem, ten, który wykazuje się znajomością się tego odwołuje się do Psalmu. swoim oskarżesz, aby nas cię w cienić. Jezus jednak daje do zrozumienia, że cudów będzie dokonywał tylko i wyłącznie w służbie Bożej. Cud dokonywany w służbie Bożej, a nie w diabelskiej zawcianki. Dzień Pierwszą czasami dobrej wierze. Przypomnijmy sobie chociażby jedną scenę wystawiał Pana Boga swojego na próbę. Postaw sobie... Tutaj. Upadki ładane, między oddali Bogu albo Szatanowi. Nie ma innej drogi, tylko gdy ty oddamy Bogu Szatanowi. I'm going cierpienia, ale również tego, o czym mówi ten fragment, który przed chwilą przeczytałem na drodze bardzo wielu prób, bardzo wielu walnych. Posłuszeństwo człowieka wierzącego, chrześcijanina powinno wypełniać się w sposób podobny, w pełnym posłuszeństwie woli Boga. Przeszedłeś przez życie bez walki. Nikt się nie dowie, a nawet ty, co potrafisz. Walka duchowa, co to jest? Jest walką z osobowym złem. Terenem tej walki jest pustynia, na której uszony był także Chrystus. Jest ona szansą sprawdzenia siebie. W tej walce musimy się przeciwstawić. Demonium pożądliwości, no możliwości, i biciu, czasami rozwiązłości seksualnej, agresywności, egoistycznego, materialistycznego podejścia, wynosłości, lęku, obojętności, depresyjnym, nastrojom i wielu innym, w zależności od człowieka i przetrzymanych, problemów. Walka ze złem toczy się przede wszystkim w ludzkim sercu. szatana traci moc. Przed chrześcijaninem, który pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, Diabeł kapituluje. Jest to ewidentnie ukazane w tym fragmencie. Gdybyśmy otrzymując łaski, byli pocieszani odpoczynkiem w duchu i nigdy nie doświadczyli prób, jaką jest Ręka ze strony demonów, mogłoby się Pojawić w naszym życiu takie nastawienie, czy też postawę czy człowieka duchowo i moralnie niedojrzałego, a tym samym bylibyśmy niezdolni do podejmowania odpowiedzialnych zadań wyznaczonych przez Chrystusa. Często jest tak, że wielu ludzi wierzących, wierzących i praktykujących chce dążyć do Królestwa Niebieskiego, ale bez ponoszenia jakichkolwiek ofiary, trudności i zmagań. Gdybyśmy nie musieli się zmagać i trudzić, gdybyśmy nie musieli się trudzić i zmagać, szybko byśmy w dychę, która zawsze prowadzi do upadku. Czyli ukończy się, taka postawa, jego przeświadczenia, że wszystko, co nam zawdzięcza Samemu sobie. Próby, w tym przypadku te próby duchowe, walka duchowa pokazuje inną perspektywę, że wszystko co mam, wszystko co osiągnąłem, mogę osiągnąć, również na tej płaszczyźnie, mojego osobistego uświęcenia, wszystko to zawdzięczam przede wszystkim Panu Bogu. Współcześnie, jak wiemy, żyjemy bardzo intensywnie, często. Śpieszymy się, Podczas walki należy przyzywać imienia Jezusa. Sprawdzimy to na sobie, szczególnie w momentach prób, trudności, uchwał, czy czasami Przede wszystkim do tego, abyśmy nie stawiali sobie wymogów, żebyśmy zrezygnowali z odnitwy, staraliśmy się celem nieodczuwania Boga jako realnie istniejącego w naszym życiu. Oczywiście yy, warto tutaj rozróżnić dwie ważne rzeczywistości. Pierwsze to moje odczuwanie, a drugie moja decyzja. Często jest tak, że my, jako ludzie wierzący, deklarujący się jako wierzący, często mówimy, ja Boga nie czuję, ja Boga nie czuję przeżywam jakąś osłość, Ty wybierasz, a tego ofiara jest to przede wszystkim wybór, jeśli na czasami. Jakie są jego punkty strategii? Przede wszystkim walczą o to, aby oderwać innych od wspólnoty. Często możemy temu zauważyć, wspominając o tym w poprzedniej konferencji, że czasami wspólnoty są jakoś wspólnoty charytatywne. Brakuje nas szczególnie w naszej historii życia, wykorzystuje nasze skłonności, przywiązania, a czasami przypomina nam nasze zranienia. Nie wiem czy doświadczyłeś, doświadczyłaś jakiejś takiej sytuacji. należy swoje myśli. Czy pielęgnie może sobie takie myśli, które zaburzają mój sposób patrzenia na rzeczywistość? Jeśli to musi nie podać, jeśli nie jest na przykład, to dać mnie od wspólnoty, osłabić moją gorliwości, będzie starał się opanować nasz umysł. Pokusami, obrazami, tymi starymi sytuacjami, o których wspomniałem. Staraj się przeciwstawiać się myślom obręczącym. i pozornie duchowy, gorliwość chrześcijańska, ale ukierunkowana po to, żeby ludzkie pochwały zmieniać. Co straszne, że e, który, no też zagraża nam wszystkim. Nie? Zależy szanowni, że się tego, że temu próczności, również ulegamy. Usiłuje doprowadzić nas do stanu, w którym realizm duchowy zmienia zrzucenia, miłość na samotność jakim celu to Ze swoją historię. No to, to historia bardzo trudna, rzeczywiście złożona, nie do, do zastosowania. Natomiast tak zastanowiła mnie jedna rzecz. Ona też trochę zbyt płynnie o tym opowiada. To wszystko jest takie przejrzyste, klarowne, jedno z drugiego wynika. No i zaczęło mi coś sugerować, próbowała mi coś doradzić. Wszystkie te porady odrzucała. Natomiast jedna, jeden wniosek. Podczas tej rozmowy. Mianowicie, ona dostrzega historię życia, opowiadała, powiedziała mi już po raz kolejny, może któryś dziesiąt. Szukała księży, ludzi jakichś zaufanych i tak się wydobywała za każdym razem. Niemniej jednak z tą sytuacją nic nie chciała zrobić, ponieważ przyjęła sobie taką postawę cierpiennika. Daleka miała od podejmowania jakichkolwiek decyzji w związku z tą sytuacją, które moim zdaniem można byłoby podjąć jakieś konkretne działanie celem pomocy sobie samemu. Jeśli pojawi się u nas a wprowadzająca w nas zamieszanie, warto o nim porozmawiać z kimś bardziej doświadczonym duchowym, duchowym ją po prostu czyli taką uzdrawiającą i pomocną formą. W tym przypadku może być na przykład jakaś rozmowa duchowa, której również zachęcam podczas tych rekolekcji. Może się pojawić również w niestrze pokusa, aby zamiedbać od albo ją skracać, albo odmówić później. No to, to jest też bardzo częsta pokusa żadańska później. Później zdążysz, poczekaj, masz czas. I te tak późne się czasami wydłuża niejednokrotnie w Małe pokusy, które jesteśmy w stanie pokonać, przez co osoba pielęgluje w sobie poczucie swojej wielkiej siły w pokonywaniu pokus. Zaczynamy sobie myśleć o sobie, że zasłużyliśmy na to, by cieszyć się duchowymi owocami. To jest pokusa po w Bardzo dużo jeszcze można było mówić kreślać i definiować w tej rzeczywistości walki duchowej, ale najważniejszym jest to, I'm zbraniamy. ale zapamiętajcie przede wszystkim jedną rzecz, jedno zdanie z tej konferencji, że ten Pan, który w dzisiejszym nie prosi zwycięstwo w swojej walce podobnie w tej Ewangelii, którą teraz rozważamy podczas tej konferencji. Zapraszam Was również do walki, nie obiecujemy tego życia duchowego. Ну,